Błękitna parasolka. Jest takie piękne polskie przysłowie mówiące o tym, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Mój wypadek alkoholowy, który przydarzył mi się we wsi Opacz, kiedy w nowym harcerskim mundurku zostałem skompromitowany. Ale zapamiętałem to wydarzenie na całe życie i pamiętam je do dziś. Tamten ból głowy huczy mi do dnia dzisiejszego. Ten niezaplanowany przeze mnie wypadek brzmi mi w głowie jednym zwrotem – Pij, bo inaczej dostaniesz w dziób. Wtedy wybrałem to pierwsze. Mój ojciec po długim i wytrwałym zbadaniu sprawy orzekł, iż wygląda na to, iż nie miałem innej alternatywy. Tak jak wstrząsa mnie na wspomnienie o alkoholu, tak w świecie dzisiejszym wstrząsa mnie od globalizmu, który panoszy się na wszystkich szczeblach globalnej drabinki, na której ciągle i w kółko globalni aktorzy poszukują haka jeden na drugiego po to, aby się wspiąć coraz więcej. Wyżej i wyżej. Jeden global na drugiego zastawia taką siateczkę haczyków. Kiedyś spotkałem swojego starego przyjaciela, który powiedział mi zadziwiającą rzecz, iż w obecnych czasach trzeba się wspinać po tej drabince, bo inaczej człowieka zadepczą, zniszczą. Mówi do mnie. Ty idziesz, Andrzej, dziwną drogą. Walczysz o wartości, które w naszym dzisiejszym świecie nie przynoszą żadnych, ale to żadnych profitów. Chciałbym cię ostrzec, Andrzej, że towarzystwo twych nieprzyjaciół poszukuje na ciebie sposobu. Odrzekłem, że nie mam takich zawziętych nieprzyjaciół, na co on powiedział, że owszem, mam tych, którzy zazdroszczą mi mojej drogi i chcą mnie skompromitować. Skompromitować? Pytam zadziwiony. Po co komu moja kompromitacja? To przecież bzdura. A jednak kontynuował przyjaciel, kompromitacja kolego tych silniejszych jednostek potrzebna jest cwaniakom, żeby mogli tańcować na grzbietach sąsiadów. Taki zaś taniec daje pozorną satysfakcję podłym duszom. Ty tymczasem starasz się nie zauważać, że ktoś z boku ci zazdrości, więc na ciebie polują. Ty tymczasem nie palisz, nie pijesz, tylko tworzysz swoje konstrukcje optomechaniczne, za które dostajesz patenty. No właśnie, zauważ, Andrzeju, że poszukują na Ciebie Haka. Jak cię wywalili z pracowni Instytutu Fizyki PAN, to wymyśliłeś sobie prywatny pokoik, w którym dalej robisz swoje. Nie dajesz się złapać na Haka, który to hak w naszym socjalnym ustroju obowiązuje. Przypomniał mi się po tej rozmowie fakt z dzieciństwa, kiedy słyszałem pi koleś, bo inaczej w dziób. Uśmiechnąłem się na te dywagacje, ale jednocześnie budziły one we mnie pewne przerażenie, bo to co opowiadał mi przyjaciel ma charakter zbiorowej Ciężkiej obsesji społecznej, która miesza w narodzie i społeczeństwie. Zdawałem sobie sprawę z głębszych przyczyn zjawiska zazdrości, zawiści i wynikającej z tych ludzkich przywar nienawiści. Ale żeby polowano na mnie, to przecież jakaś bzdura. Wywalono mnie z pracowni optycznej Instytutu Fizyki, Pan to przeniosłem się do pracowni doktora Janusza Ostrowskiego do gmachu Pasty na ulicy Zielnej. Janusz Ostrowski to człowiek o tak zwanej osobowości wszechstronnej. W każdym razie tak go oceniłem z miejsca. W pracach nad aparaturą optoelektroniczną w ogóle mi nie przeszkadzał, wręcz przeciwnie, dał mi samodzielny pokoik. Zapisał mnie na do Pałacu Kultury i Nauki, a w środę kazał mi chodzić na torwar na ślizgawkę. Ponadto pan Janusz oznajmił mi, że zajmuje się wyłapywaniem uzdolnionej młodzieży, młodzieży wybitnej do pracy naukowej. Rozmowa na ten temat zakończyła się prośbą, bym rozwiązał kilka zadań z fizyki teoretycznej dla młodzieży przygotowanej na konkursy dla szkół średnich wiedziałem, że pan Januszek jest nieco innym człowiekiem niż tamci z ulicy Chorzej z panu. Często wymyślał jakieś wzniosłe hasła. Hasła oczywiście na miejscu, które podniecały młodych fizyków do wydolniejszej pracy umysłowej. Hasła te pan doktor Januszek Ostrowski wieszał na drzwiach swojego gabinetu. Wszystkie zadania, które otrzymałem do rozwiązania, rozwiązałem jak gdyby w przelocie, co wzbudziło u pana Ostrowskiego małe zaskoczenie – tym sposobem znalazła się u mnie w pracowni panna Jolanta Stankiewicz. Jolantę znałem z jednego z liceum w Warszawie i wiedziałem o niej ważne rzeczy, czyli takie, że jest geniuszem matematyczno-fizycznym w dosłownym tego słowa znaczeniu, a przy tym jest delikatną, nadwrażliwą osobowością, czyli w skrócie bardzo trudną osobą. Te trudności jednak wcale mi nie przeszkadzały. Zrobiłem jej wykład z rachunku wariacyjnego, którym to miałem nadzieję uda się rozwiązać obwody elektrooptyczne mojego nowego urządzenia, tak zwanego integratora fotoelektrycznego. Panie Jolancie podobał się sposób mojego wykładu i obowiązki, które na nią nałożyłem. Mimo tego, iż panna studiowała na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, zjawiała się w pracowni punktualnie co drugi dzień, a czasami nawet codziennie. Opanowywała błyskawicznie, olbrzymi i bardzo trudny dział matematyki, który wcześniej był jej nieznany. Moja współpraca z panną Jolantą Stankiewicz układała się znakomicie. Prosiłem ją tylko, żeby się zbyt mocno nie odchudzała, gdyż każdy człowiek przed urodzeniem ma już zaprogramowaną tuszę i w tej materii może wykonać tylko niewielkie posunięcia korekcyjne. W tej jednak sprawie nasze zdania były przeciwne. Poza tym panna Jola Stankiewicz była społecznym, wybitnie zdyscyplinowanym pracownikiem. Wybuchła jednak pewnego dnia awantura, wszczęta przez niejakiego pana zarębę, który również należał do pracowni doktora Janusza Ostrowskiego. Pan Zaremba zadziałał po linii partyjnej, wygłaszając taką mowę. Pan Andrzej Cielecki zdobywa sobie prawem kaduka pracowników asystentów. Tymczasem on, działający po linii na linii partyjnej, nie ma nikogo do pomocy. Sprawę tę poruszono na kolegium w iście wariackim tempie. Nie wzięto pod uwagę delikatnej i nadwrażliwej wewnętrznej struktury panny Jolanty, którą przeniesiono do pokoju pana Zaręby, gdzie Jolanta zasiadła przy stoliku, rozłożyła podręcznik z tak zwanego rachunku wariacyjnego, gdzie rolę funkcji matematycznej przejmuje tak zwany funkcjonal, a rolę zmiennej niezależnej tak zwana wariacja. Początkowo wszystko wyglądało dobrze, wszystko było w porządku, gdyż pan Zaremba nie zagłębiał się, a może nie rozumiał, co piękna Jolanta, wypisuje nieznanymi dla niego znakami matematycznymi. W końcu jednak wybuchła niesamowita heca. Jolanta powiedziała, stop, moja praca społeczna i dobrowolna jest moją pracą i nikt mi nie będzie dyktował, co ja mam robić w wolnym dla siebie obszarze czasu. O pannie Jolancie Stankiewicz, ja posiadam obowiązek napisania wspaniałego i godnego opowiadania. Bo wiele mi pomogła. Nauczyłem się od niej, jak zauważać człowieka naukowca, zagubioną panienkę o wspaniałych możliwościach i precyzyjnej wiedzy, jak dla szarego, przeciętnego zjadacza chleba. Andrzej Cielecki